Wracamy dzisiaj do Księgi Samuela, otwórzmy drugi rozdział i przeczytamy na początek wiersz 11 i 12. Rodzice Samuela zadedykowali go pan na całe jego życie, zaprowadzili go do przybytku, zostawili go pod opieką kapłana Heliego i czytamy w wierszu jedenastym Elkana wrócił do ramy do swego domu a chłopiec służył Panu przy kapłanie Helim ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana cała ta księga i również druga księga Samuela w pewnym sensie zbudowana jest na zasadzie kontrastów. Widzimy z jednej strony ciemność i z drugiej jasność. Widzimy jakieś negatywne charaktery, negatywne wydarzenia i w pośród tego to, co Bóg czyni, to, co pozytywne, to, co dobre. W pierwszym rozdziale widzieliśmy tą postawę wierzącej, pokornej Anny i tej pełnej wrogości, pychy Peniny. Pod koniec pierwszego rozdziału widzimy rodziców Samuela przyprowadzających go do świątyni, aby tam służył i spotykamy tam synów Heliego, którzy też tam służą. I ten rozdział również pokazuje ten kontrast. I czytając te następne wiersze, widzimy tutaj ten, ten, to przeplatanie tego, co dzieje się w życiu Samuela, i tego, co dzieje się w świątyni Bożej. Są to jakby dwa różne światy. Myślę, że celem takiego właśnie przedstawienia stanu rzeczy jest uświadomienie nam, że Bóg i dzisiaj działa w swojej łasce i w swojej dobroci w tym pełnym ciemności świecie. Że i my nie żyjemy w jakimś w bajkowym świecie, w którym wszystko jest pięknie i wszystko dobrze się układa i jak się już nawrócimy, to po prostu żyjemy z głową w chmurach, w obłokach, ale że żyjemy tutaj na ziemi, otoczeni grzechem, otoczeni nieprawością i też mając przeciwnika w sobie samych, w naszym własnym ciele. A jednak w pośród tej otaczającej nas ciemności i zła Bóg nieustannie czyni coś dobrego. Kiedy nam, ludziom może wydawać się, że sytuacja jest już tak tragiczna i nie do naprawy, nie do, nie do przemiany, Bóg realizuje swój dobry plan. I w tym wszystkim, co dzieje się, w tej całej złożoności okoliczności, Bóg zmierza do przez siebie wyznaczonego celu. I my chcąc, nie chcąc również tam zmierzamy. Mam nadzieję, że chcąc. Bóg realizuje swój dobry plan. Zobaczcie, jaki kontrast. Chłopiec, Samuel, służy Jahwe synowie Heliego są nikczemni i nie znają Jahwe. Nie znają. Jakież jak te słowa niosą potępienie dla tych dwóch młodych ludzi, którzy sprawują funkcję kapłanów w Bożej świątyni. W Biblii Tysiąclecia czytamy Synowie Helego, istni synowie Beliala nie zważali na Pana. I rzeczywiście w oryginale jest tutaj użyte takie wyrażenie, którego bibliści nie za bardzo są w stanie wyjaśnić to słowo synowie Beliara było jakimś takim określeniem które wtedy funkcjonowało w Izraelu na opis takich ludzi którzy byli nic nie warci wcześniej kiedy Anna modliła się w świątyni i Heli patrz, napomniał ją, myśląc, że jest pijana ona do niego powiedziała nie uważaj mnie za córkę Beliala ona użyła tego samego wyrażenia w naszym tłumaczeniu tego nie widać, ale w oryginale tam takiego wyrażenia ona użyła nie uważaj mnie za córki Beliala a tutaj natchniony autor Słowa Bożego mówi, że synowie Heliego byli synami Beliala synami zła, synami zniszczenia i tacy ludzie znaleźli swoje miejsce w świątyni Bożej to stwierdzenie nie znali Pana oznacza, że nie mieli prawdziwego poznania kim Bóg jest to nie to, że oni nic nie wiedzieli na temat prawdziwego Boga to nie to, że oni nie potrafili mówić coś o tym Bogu to nie to, że oni nie potrafili formalnie reprezentować Boga ale w swoich sercach nie znali Go nie byli ludźmi wiary nie byli ludźmi odrodzonymi ale byli ludźmi duchowo w ciemności ignorantami, jeśli chodzi o prawdziwe poznanie Boga o Jego łaskawość, o Jego dobroć o Jego też wymagania dotyczące tych, którzy należą do Niego, przyznają się do Niego, a tym bardziej reprezentują Go w takim sensie nie znali Boga pomyślmy jak w jakim stanie znajdował się ten naród kiedy duchowi reprezentanci Izraela byli ludźmi, którzy nie znali Boga którzy byli synami zatracenia synami zniszczenia w jakim stanie znajdował się Boży Lud czego można było oczekiwać od reszty kiedy duchowi reprezentanci ja się... znajdowali się w tak opłakanym ja się... stanie w następnych wierszach widzimy przykłady ich bezbożności widzimy w jaki sposób to, ta, ta nieznajomość Boga manifestowała się w ich postępowaniu nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud i to jest pierwsza kwestia jeśli człowiek nie zna Boga to nie liczy się z jego prawem nie liczy się z prawem które Bóg dał i którego obowiązuje, człowieka obowiązuje. Jeśli znamy Boga, to szanujemy Jego prawo, Jego zasady. Z nimi się liczymy i według nich staramy się żyć. Jeśli natomiast Słowo Boże i nakazy Boże i przykazania Boże są u nas w pogardzie, to znaczy, że nie znamy Boga jeśli nie liczymy się z tym czego Bóg od nas oczekuje czego od nas wymaga ale uważamy, że dzisiaj mamy prawo zmieniać to mamy prawo tłumaczyć się, że nie możemy tak czy inaczej postępować jeżeli ustalamy swoje zasady to nie znamy Boga jeśli myślimy, żeśmy mądrzejsi od Niego żeśmy silniejsi od Niego że coś zrobimy dzisiaj po naszemu i to będzie lepsze to nie znamy Boga nie znali Boga, nie trzymali się Jego prawa, bo gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało i strójzębnym, przychodził z trójzędnym widelcem w ręku i wsadzał go do kotła, lub do garnka, czy do rondla, czy do misy, i wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, który przychodził tam do syna. Bóg w swoim prawie nakazał składanie ofiar i część z tych ofiar była przeznaczona dla kapłanów. Była częścią, którą kapłani mogli wziąć i zjeść. W trzeciej księdze mojżeszowej w siódmym rozdziale i 34 wierszu czytamy, że mostek jako część do potrząsania i łopatkę jako dar ofiarny wziąłem od synów izraelskich z ich ofiar pojednania i dałem je kapłanowi Aaronowi i jego synom jako wieczystą należność od synów izraelskich. A więc Bóg mówi, jaka to ma być część. Mostek i łopatka. Dobre mięso. W Piątej Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale w trzecim wierszu jeżeli to będzie w czy owca, to odda się kapłanowi łopatkę, obie szczęki i żołądek. Kwestia gusty, czy ktoś lubi takie rzeczy? Najwyraźniej w tamtym czasie był to Rarytas. Ci jednak, synowie Heliego nie byli zadowoleni z tej porcji, którą Bóg im wyznaczył. Nie, nie zadowalali się tą częścią, którą odcinano dla nich z tych ofiar i im dawano. Ale jak tutaj widzimy, rabowali tych ludzi, którzy składali ofiary bo tylko część tej ofiary, która była składana faktycznie znajdowała się na Bożym ołtarzu tylko tłuszcz był spalany i tylko pewne części ofiary były spalane, poza wyjątkowymi ofiarami całopalnymi ale większość tych ofiar pojednania tych ofiar, które były składane w świątyni część dostawała się kapłanowi część była ta, mówię, ta tłusta była składana na, na ołtarzu natomiast reszta pozostawała dla tej rodziny która przychodziła składać ofiary. to oni gotowali w tych garnkach, w tych rondlach. To oni dla siebie przygotowywali te posiłki. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Że idziecie z dziećmi do Bożej świątyni, tłumaczycie dzieciom, co to będzie, jak to będzie. Czytacie z Bożego prawa, jak to ma wyglądać. Wyjaśniacie im, jak to będzie. I teraz y, przychodzi ta część, że siadacie z rodziną, gotujecie, a ten przychodzi y, sługa kapłana i do waszego garka i, i sobie wyciąga, co mu się podoba. I, i zostawia wam resztki. I teraz, co tym dzieciom powiedzieć? O co tu chodzi? Mówię, no, co, co się dzieje? Przecież to myśmy mieli zjeść to, przecież to dla nas Bóg powiedział, że, że, że ma być. Co było w sercach tych, tych synów Haliego, że do czegoś takiego się posuwali? To samo, co jest w wielu dzisiaj sercach ludzi, którzy stoją w Bożej świątyni jako słudzy Pana. Chciwość. Chciwość. Myślenie o sobie i o swoim brzuchu bardziej niż o duszach ludzi. Myślenie o własnym zaspokojeniu, własnych jakichś żądz i, i, i apetytu. Nie o w tym, żeby Bóg był uwielbiony, żeby robić tak, jak Bóg powiedział. Co to za kapłani? Co to za słudzy Boga? Co to za pastorzy Bożego ludu, którzy przedkładają swój własny interes Swoją własną wygodę, swoje własne przyjemności, swoje własne zyski nad sprawy Boże, nad sprawy Bożego ludu. Ale takich nie brakowało w historii Kościoła i takich dzisiaj nie brakuje. Tacy fałszywi bracia już byli w początku, o których apostoł Paweł pisał, podający się za apostołów, a tak naprawdę szukających wyzysku, żeby wyzyskać innych. Iluż takich było, których musiał napominać. I też do młodego pastora Tymoteusza musiał, musiał pisać, że jeśli będzie, będziecie się ustanawiać kogoś biskupem, to pilnujcie się, żeby to nie był chciwy na zysk. Że to nie był człowiek, który będzie was wyzyskiwał, który będzie wam służył tylko po to, żebyście go utrzymywali i w jego kiesę pakowali. A ilu jest takich ludzi, których jedyną motywacją w służbie jest ich własne dobro, jest ich własne zaspokojenie którzy tylko patrzą, jak się dorobić więcej i więcej. Nigdy im dosyć nie jest. Zobaczcie, jakim wielkim przemysłem w naszym kraju jeszcze nie, ale też nas obawiam się, że czeka, Jakim wielkim przemysłem jest przemysł chrześcijański na świecie. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach zachodnich. Jest ogromny przemysł. Muzyka, filmy, kościoły opływające w bogactwa, Ludzie żyjący w luksusie. Kupujący sobie samochody za tysiące, tysięcy dolarów. Domy za miliony. I to są słudzy Boży. siemienią sługami Boga. Opływający w luksusach. Wielu ludzi takie ma ambicje w naszym kraju niestety. I też takie głosy coraz bardziej słychać. Że jeśli jesteś sługą Boga, jeśli jesteś pastorem, jeśli jesteś ewangelistą, to powinieneś opływać dostatki, to powinieneś być bogaty, to powinieneś reprezentować Boga, który jest bogaty. I odwoływanie się do takich rzeczy, i, i, i, i, i budzenie takiej motywacji w ludziach do służby. Podczas gdy Apostol Paweł mówi: My jesteśmy jako mieciny tego świata w pogardzie u wszystkich nie mający nic ale wszystkich ubogacający to jest bolesne to jest przykre, kiedy się widzi takie przykłady ludzi, którzy szukają własnego dorobku na Królestwie Bożym I Słowo Boże nas przed tym przestrzega przed takimi sługami przed takimi pracownikami których Bogiem jest brzuch. Ale oni się nie zatrzymali na tym, żeby rabować Bożych ludzi. Nie zatrzymali się przed tym, żeby im zabierać to, co było ich częścią. Ale jak czytamy dalej w wierszu 15, nawet zanim tłuszcz spalili, przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego, daj mięso na pieczeń dla kapłana bo On nie przyjmie od Ciebie mięsa gotowanego tylko surowe więc oni lubili z tłuszczykiem sobie podsmażyć nie tam, że tłuszcz dla Boga ja, dawaj, mówi zanim tutaj cokolwiek z tym zrobisz ja sobie tutaj odetnę z tłuszczem na siebie i niektórzy po prostu już tego nie mogli znieść niektórzy no, na to nie chcieli pozwolić co, co, co teraz z tym Jeśli ten człowiek rzekł, najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, czego tylko pragnie dusza twoja, to on mówił do niego nie, lecz zaraz, teraz dawaj, a jeśli nie, to zabiorę gwałtem. Tacy to byli kapłani. Z kolana w brzuch przewali, dawaj, spróbuj tylko mi się przeciwstawić. Chcieliście mieć takiego pastora? Nie? Zobaczcie, co jest napisane w trzeciej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale. Jeżeli ofiara ma być rzeźną ofiarą pojednania, jeżeli je chce złożyć z bydła rogatego, to niech złoży na nią przed Panem samca lub samicę bez skazy. Niech położy rękę na głowie swojej ofiary i zarżnie ją u wejścia do namiotu zgromadzenia, a synowie Arona, kapłani, pokropią krwią ołtarz dookoła. A z tej ofiary pojednania złoży jako ofiarę ogniową dla Pana tłuszcz, pokrywający wnętrzności i wszystkie tłuszcz, który jest przy wnętrznościach i obie nerki wraz z tłuszczem, który jest na nich i który jest na, lę... na polędwicach, a otrzewną, która jest na wątrobie, niech oddzieli wraz z nerkami. A synowie Arona spalą to na ołtarzu przy ofierze całopalnej, która jest na drwach znajdujących się na ogniu. To jest ofiara ogniowa, woń przyjemna dla Pana. Może nie dla ludzi, czy kiedyś wam się coś takiego zaczęło palić, to dla nas nie jest to moim przyjemne. To cuchnie dla nas. Ale to, co człowiekowi cuchnie, często Bogu się podoba. A to, co nam się podoba, to Boga śmierci. I Bóg mówi, to jest ofiara, która mi się podoba. To wszystko dla mnie. A jeżeli jego ofiara z drobnej trzody ma być jego ofiarą pojednania dla Pana, to niech złoży samca lub samicę bez skazy. Jeżeli składa jagnię jako swoją ofiarę, to przywiedzie ją przed Pana i położy rękę swoją na głowie swojej ofiary i zarżnie ją przed namiotem zgromadzenia. A synowie Aarona pokropią krwią jego ołtarz dookoła. A on złoży z ofiary pojednania jako ofiarę ogniową dla Pana jej tłuszcz, cały ogon który odetnie u samej kości krzyżowej i tłuszcz pokrywający wnętrzności i wszystek tłuszcz, który jest przy wnętrznościach obie nerki i tłuszcz, który jest na nich i na polędwicach, a odszedną, która jest na wątrobie niech oddzieli wraz z nerkami a kapłan spali to na ołtarzu jako pokarm ofiary ogniowej dla Pana a jeżeli jego, ofiara ma być, jeżeli jego ofiarą ma być koza to przywiedzi ją przed Pana położy rękę na jej głowie i zarznie ją przed namiotem i tak dalej znowu. I złoży ją w 14 wierszu i złoży z niej jak swoją ofiarę, jako ofiarę ogniową dla Pana. Tłuszcz pokrywający wnętrzności i wszystek tłuszcz, który jest przy wnętrznościach obie nerki i tłuszcz, który jest na nich i na polędwicach, a otrzewną, która jest na wątrobie, niech oddzieli wraz z nerkami, a kapłan spali je na ołtarzu jako pokarm ofiary ogniowej, jako woń przyjemną wszystek tłuszcz należy do Pana ile razy jest to powiedziane trzeba głupiego, żeby tego nie zrozumieć w jednym miejscu, zobaczcie ile razy Bóg to powtarza ustawą wieczystą dla pokoleń waszych we wszystkich siedzibach waszych będzie to, że żadnego tłuszczu i żadnej krwi spożywać nie będziecie jasno napisane Ci ludzie musieli to wiedzieć. Zresztą, widać, ci protestowali. To nie to, że oni nie byli świadomi. To nie to, że oni tutaj w jakiejś takiej błogiej właśnie świadomości coś robili. Nie. Oni wbrew jasnemu, jasno sprecyzowanemu słowu Bożemu uważali, to im smakowało, mieli apetyt na tłuste i sobie po prostu brali. A jeśli ktoś im się sprzeciwiał, byli gotowi go podeptać, siłą zabrać. Pierwszy 17 w pierwszej księdze Samuela w drugim rozdziale komentuje i bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar bardzo wielki był to grzech. Każdy grzech jest zły. I zapłatą za każdy grzech jest śmierć. Ale Biblia pewne grzechy szczególnie piętnuje. Pewne grzechy szczególnie pokazuje jako złe i nazywa je złymi, albo tak tutaj bardzo złymi. Dlatego że ich zakres i ich konsekwencje są bardzo poważne. Są bardzo rozległe. Są sprawy, których możesz skrzeszyć, możesz się upamiętać i może nie być żadnych konsekwencji. Ale są takie kwestie, są takie sprawy, że jeśli zgrzeszysz, to to może za tobą się ciągnąć całymi latami. Wielu ludzi może się przez to pokalać. Możesz wiele złego uczynić. Nie tylko Ty sam będziesz dotknięty tym grzechem, ale inni będą tym dotknięci. Inni będą tym zranieni. I ten grzech nie zamykał się w życiu tych ludzi, ale wielu innych ludzi było dotkniętych przez ich bezpożność. W rezultacie takiego ich postępowania, jak tutaj czytamy, ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. To słowo, które tutaj jest użyte, lekceważyli, to takie słowo, które, można wtłumaczyć, mieli od do składania ofiar. Albo to, to słowo też zawiera w sobie taki, taki, taką konotację drwienia. I, i, i kpienia pogardzania jest takie słowo ludzie po prostu mówi, wiecie co tam się dzieje co to za bezsens jest tam w tym sylo jaki sens jest chodzić tam składać ofiary kiedy ci, ci ludzie po prostu nie robią tego co, co powinno się tam robić kiedy nie, nie powinno to być tak I ludzie se kpili z tego robili ludzie drwili z tego ludzie bluźnili Mieli obrzydzenie do składania ofiar, bo co to było, co to za przyjemność była, co to za, za, za święcenie Boga, kiedy widzieli że to wszystko nie tak, jak powinno być. Wielu, w wielu sercach była niechęć do składania ofiar, które Bóg im dał, aby wyrażali przez nie chwałę dla Boga, aby wyrażali przez nie dziękczynienie dla Boga, aby wyrażali przez nie społeczność z Bogiem. To stało się obiektem obrzydzenia w Izraelu. To stało się obiektem drwin ikpin i kpin i bluźnierstwa. I nie chcę za dużo o tym mówić, ale byłem na takich nabożeństwach, kiedy pewne elementy nabożeństw kłóciły moją odraznę. To żeby tam więcej pójść. Pewne formy manipulowania ludźmi, pewne formy wyciskania na ludziach jakiegoś zachowania albo dawania pieniędzy. Obrzydliwość. i niestety i dzisiaj ludzie do tego się posuwają ostatnio był u mnie jeden człowiek ze świata i tak z nim rozmawiam i tam wyszło, że jestem tutaj pastorem i tam, że, że byłem w szkole biblijnej i tak dalej i on mówi do mnie czy wiem co to jest cicha taca że, i, że tam jakiś znajomy był na mszy i ksiądz mówi, że dzisiaj będzie cicha taca I ja mówię no nie wiem, nie wiem co to jest no ja ci pokażę, pod Panu pokażę wyjął portfel i wziął parę z... monet i rzucił na stół i mówi, to jest głośna taca. A teraz wziął banknoty i mówi, to jest cicha taca. Mówi, jak ja bym był na czasie takim, mówię, gdybym usłyszał takiego księdza, który tak mówi, to bym poszedł, rozmienił 100 zł na drobny, i bym mu to wszystko od półtora rzucił. Całe te drobniaki. Ludzie, ludzie mają tego dosyć tej chciwości w kościele tej głupoty w której po prostu się z, z, z ludźmi robi coś co komuś ktoś sobie wymyśli, że to ma tak wyglądać i będzie ludzi zmuszał, żeby tak się zachowywali żeby tak robili ja to było wielkie zło co ci ludzie robili, co dzisiaj ludzie robią w kościele nie mając na uwadze przede wszystkim Boga, Jego Królestwa i dobra Bożego ludu, ale jakieś swoje pomysły, jakieś swoje wizje, jakieś swoje wyobrażenia, jak to powinno wyglądać. To jest wielkie zło. I wcześniej czy później to, to, jest, to jest pośmiewisko. Nawet świat się z tego śmieje. Nieraz w internecie dzisiaj można zobaczyć te urywki jakichś nabożeństw, wiecie, z różnych miejsc. Niektóre, jak po prostu na to się patrzy, to człowiek on się płakać chce. Po prostu cyrk. I sobie myślę, świat na to patrzy i mówi, to są właśnie ci ewangeliczni chrześcijanie. Zobaczcie, co oni wyrabiają, jakie oni cyrki odstawiają, jakie oni. To durnie są normalnie. Dobra, sami trudno inaczej nazwać. Co, co ludzie wyrabiają, jeszcze to nagrywają, jeszcze to puszczają w świat. A to nie wszystko. Nie było mi dosyć tego. Pierwszy w 22 czytamy, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia. Nie wiemy dokładnie, jaką funkcję sprawowały te niewiasty. Najprawdopodobniej zajmowały się jakąś taką opieką nad tym przybytkiem, sprzątaniem myciem tam różnych naczyń w jakiś sposób tam służyły, pomagały <śmiech> przybytek był miejscem, gdzie ludzie mieli czcić Boga, wywyższać Jego świętość, radować się przed Jego obliczem I jak mieli to czynić w takich okolicznościach, kiedy ci synowie Beliala tam w tym przybytku obcowali z tymi kobietami, jak z, ze świątymi prostytutkami w pogańskich świątyniach. To było miejsce, gdzie Bóg miał spotykać się ze swoim ludem. To miało być święte miejsce. Jakim złem było czynienie tego, co ci młodzi ludzie czynili. Ale zobaczcie, kiedy człowiek nie zna Boga, Trafi posunąć się do wszelkiego rodzaju zła. I zazwyczaj są na początku małe kroki, a potem jak, jak nie ma jakiegoś hamulca, jak nie ma kary, jak nie ma jakiegoś coś się nie wydarzy, to ludzie tracą w ogóle jakiekolwiek poczucie, jakikolwiek granic. Wszystko zaczyna być wolno. Dlatego Biblia tak kategorycznie mówi o konieczności dyscypliny w Bożym Kościele i widzimy, że kiedy ludzie zawodzili w kwestii dyscypliny Bóg wymierzał tę dyscyplinę i dzisiaj, jeśli w Kościele będzie szerzyło się zło i brak będzie jawnego napominania i karcenia i usuwania z Kościoła takich ludzi Bóg się tym zajmie tak jak zajął się tymi synami po później kiedy ludzie zawiedli to zachowanie tych kapłanów musiało mieć destrukcyjny wpływ na moralność i duchowość całego narodu jeżeli kapłani tak nie bali się Boga, jeśli kapłani tak nie liczyli się z Bogiem, dlaczego ktokolwiek miałby się z nim liczyć? Naszą tendencją, niestety ludzką, naszej upadłej natury jest skłonność do chciwości. Jest skłonność do pobłażania rządzą naszego ciała. I taki przykład kapłanów z pewnością dla wielu był wytłumaczeniem, że skoro oni to robią, to czemu ja nie mogę? Jeżeli oni w świątyni takie rzeczy wyrabiają, to my też chyba możemy. Ludzie sobie znajdują takie przykłady, i potrafią stłaczyć wtedy swoje grzechy i swoje nieprawości, wskazując na takich. No, przecież ten to, przecież tamto, przecież tamto, a oni no, co, Bóg ich nie ukarał, dalej służą, dalej tam zajmują to stanowisko, zobaczcie, no dalej są kapłanami. No to chyba to nie jest takie straszne. To chyba my, my też tak możemy sobie robić. czytać historię Kościoła, jak patrzeć na to, co działo się w Kościele. A też mówię, jeśli dzisiaj przyjrzeć się dokładniej temu, co dzieje się w wielu Kościołach, widzimy, że nie brakowało takich ludzi. Nie brakowało. Zresztą Pan Jezus, kiedy nawet mówił o Królestwie Bożym, to w swoich przypowieściach mówił, że tak będzie. Że to nie będzie tak, że ziarno będzie rosło osobno, a chwasty, konkol będzie rosły gdzieś osobno. Ale Pan Jezus mówi to wszystko. Będzie razem rosło. Zarówno dobre ziarno, jak i konkol. I w początkowej fazie nie jest to łatwe do rozróżnienia nawet, jak to wszystko tam rośnie. Dopiero przy żniwach, mówi to, wszystko zostanie rozdzielone. Jedni pójdą na lewo, drudzy na prawo. Dopiero wtedy oddzieli ziarna od plew. A do tego czasu to wszystko rośnie razem. Wszystko jest wymieszane. Zobaczcie, jaki kontrast w pośród tego zła i tej nieprawości stanowi służba małego Samuela i po pobożność jego rodziny. Jak czytaliśmy w wierszu 11, Chłopiec służył Panu przy kapłanie Helim obok Helego obok ojca tych złych młodzieńców który jak później zobaczymy nie był na tyle mądrym i na tyle zdecydowanym ojcem żeby zatrzymać ich w tym co robili w wierszu osiemnastym czytamy a Samuel służył przed Panem jako pacholę ubrane w lniany efot. Jego matka szyła mu mały płaszczyk i przynosiła mu go corocznie, gdy przychodziła z mężem, aby składać doroczną ofiarę. Więc widzimy, że Samuel służy Bogu obok tego zła, które tam się dzieje. Jego rodzina nadal przychodzi składać te ofiary, mimo tego zła, która tam się dzieje. Nie mówią, to my w takim razie nie będziemy składać ofiar, to my nie będziemy wtedy brali w tym udziału. To my się wypisujemy z kościoła, to my teraz otworzymy sobie swoją świątynię i zaczniemy tutaj coś yy, czystszego, lepszego. Nie, oni w pokorze idą tam rok co roku, mimo tego zła, które widzą, mimo tej nieprawości synów Heliego. Składają Bogu ofiary, tak jak najlepiej potrafią. I jak widzimy tutaj, wykazują taką rodzinną troskę o małego Samuela. Jego matka rok w rok przynosi mu ten płaszcz. U nas to jest przetłumaczone. Być może właśnie nawet był to ten efot, który nosił. I przynosiła mu jakieś ubranie, jakiś, jakiś podarunek taki, który pokazywał, że ona go kocha nadal. To nie tak, że go zostawiła tam w świątyni, chciała się go pozbyć teraz już zadowolona, że go nie ma w domu. Ale ona go kochała. A był jej wymodlony syn. I okazywała mu w ten sposób miłość, okazywała mu w ten sposób swoją matczyną troskę. I wierzę, że na tym się nie kończyła jej troska, ale że modliła się o Że wołała o niego dniem i nocą. Żeby nie poszedł za tym przykładem tych złych synów Heliego ale żeby był prawdziwym sługą Pana, żeby był dobrym kapłanem, żeby przez niego Bóg dokonał przebudzenia w tym kraju. jest łatwo się zniechęcić, kiedy widzimy wokół różnego rodzaju złe rzeczy jest łatwo się zniechęcić jest łatwo się sfrustrować jest łatwo pozwolić, żeby gorzkość weszła do naszych serc i krytyka i krytykanstwo I łatwo jest wskazywać palcem na tych wszystkich, którzy źle czynią to nic nie zmieni to nie jest sposób dla nas Jeśli widzisz zło, Biblia mówi, napomnij, skarć. Nie milcz. Ale z drugiej strony są ci, których można karcić, napominać i oni mają i tak serca zwrócone ku złemu i nie usłuchają nas. I nie jesteśmy w stanie dzisiaj powyrywać tego konkuru spośród zboża. Ale jakże ważne jest, aby być tym dobrym ziarnem. Także ważne jest, żeby w pośród tego zła i w pośród tej ciemności, i w pośród tych dziwactw i w pośród tej całego zamieszania religijnego wiedzieć, jaki jest Bóg, znać Boga, kochać Boga i prawdziwie go czcić i w tej ciemności świecić jasnym światłem, niosąc w ten sposób skarcenie dla tej ciemności, niosąc w ten sposób oskarżenie ciemności i tym dobrym, świętym postępowaniem, wskazując na coś zupełnie innego. To ciekawe, że rodzice Samuela nie zabrali go za świątyni, widząc, co tam się dzieje. Ale pozwolili mu tam dorastać. Ja bym się bał swoje dziecko zostawić w takich warunkach, z takimi ludźmi. A jednak Anna wierzyła Zgodnie z tym, co obiecała Bogu, żeby Bóg dali to dziecko, aby je poświęciła na całe jego życie. I ufała, że Bóg jest w stanie zachować to dziecko w pośród tego zła, nieskalanym. Czy myślicie, że Bóg jest w stanie zachować nas nieskalanym od tego złego świata? Czy my musimy tak się ubabrać, jak ten świat jest ubabrany? Czy my musimy robić to wszystko, co inni wokół robią? Czy Bóg ma moc nas zachować czystymi, świętymi, nieskalanymi? Czy Bóg jest w stanie nas przemieniać na swój obraz i podobieństwo, kiedy wokół rzeczy się sypią i stają się coraz gorsze? Oto Słowo Boże mówi, że gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała kiedy pomyślimy o historii Kościoła o tych momentach, gdzie Bóg dokonał ogromnego przebudzenia jeśli troszkę cofniemy się przed te przebudzenia, jeśli zobaczymy w jakich okolicznościach się to stało to najczęściej było to wydawałoby się, Kościół znajdował się już na progu wymarcia bardzo często było to tak, że Kościoły były puste. Ludzie mieli od do religijności. Ludzie mieli od razu do tego, co tam się działo. A jeśli to była religijność, to była pusta, pozbawiona życia, pozbawiona zapału, pozbawiona jakiejś realności życia na co dzień. to była to pusta forma religijna. I wtedy gdzieś Bóg za kulisami przygotowywał sobie czasami garstkę ludzi, którzy nie byli podobni do tego wszystkiego którzy widzieli to zło i którzy, którym nie było obojętne to, co się działo, ale którzy płakali przed Bogiem, którzy pościli, którzy pokutowali za to zło, które było w Kościele i szukali Boga, prosili Go o łaskę i miłosierdzie. I Bóg niejednokrotnie właśnie z takiej doliny martwych kości przychodził w życie i przebudzenie i tysiące ludzi się nawracało i całe miasta i państwa były zmieniane. Poczytajcie o wielkich przebudzeniach, jakie miały miejsce, chociażby w ostatnich kilku wiekach. One zrodziły się właśnie w takich tragicznych okolicznościach ciemności. I to nas powinno napawać nadzieją, bracia i siostry. Jeśli widzimy to panoszące się zło, jeśli widzimy te różne objawy nieprawości, słyszymy o różnych skandalach stąd, stamtąd, różni ludzie upadają, odchodzą od swoich żon, tracą kościelne pieniądze cokolwiek złego się dzieje to powinno nas boleć to powinno nas dotykać ale z drugiej strony wiedzmy też że to jest czas kiedy Bóg jest w stanie objawić jeszcze bardziej swoją chwałę jeszcze większą łaskę jest w stanie wylać kiedy ta bezbożność się rozmnaża i nie pozwólmy żeby gorzkość weszła w nasze serca nie dajmy się przez te rzeczy jakoś zamknąć w jakimś swoim małym świecie naszej własnej pobożności, naszego własnego wyobrażenia. Ale słuszmy Bogu tam, gdzie jesteśmy. Ze wszystkich sił róbmy to, co możemy robić, przede wszystkim na kolanach przed Bogiem. Aby Bóg dał przebudzenie, aby dał przemianę, aby dał, otworzył oczy tych, którzy błądzą. Poruszył te serca, które są kamienne. Na nowo wlał swój ogień i żar. A wiem, że czasami są miejsca, w których trzeba odejść. Są takie miejsca, które po prostu trzeba zostawić. Ale generalnie myślę, że popełniamy błąd, jeśli zaczynamy zbytnio się separować. I myślimy, że tutaj że, że coś stworzymy sami, coś lepszego, coś nowszego, coś, coś, coś wyjątkowego. My jesteśmy tak samo narażeni, jak i oni. A więc jeśli coś innego może być, to tylko z łaski Bożej. Jeśli my w pokorze będziemy jej szukać. że Bóg w pośród tego zła był w stanie dalej działać i błogosławić tę rodzinę. W wierszu 20 czytamy, błogosławił Heli Elkanie i jego żonie mówiąc niech ci Pan wzbudzi potomstwo z tej żony w zamian za tego, którego odstąpiła Panu. Potem poszli do swojej miejscowości i wejrzał Pan na Annę i poczęła i porodziła trzech synów i dwie córki pacholem Samuel zaś wzrastało przed Panem. A więc widzimy, że Bóg nadal błogosławił. Bóg nadal działał. Bóg nadal objawiał swoją moc. I też w tej rodzinie szukającej Boga, w tej rodzinie służącej Bogu widzimy Jego błogosławieństwo. Myślę, że poselstwo tego fragmentu Słabożego jest proste. Po pierwsze, musimy być przygotowani na zło w Bożym Królestwie. Musimy być na to przygotowani. Jako, jako młody, nawrócony człowiek myślałem po prostu, wiecie, że znalazłem się w niebie i wśród doskonałych ludzi. Jak wyszedłem z tego systemu religijnego katolicyzmu, w którym żyłem tyle lat, i poznałem braci, siostry w kościołach ewangelicznych, to po prostu poczułem na nich jak na aniołów. Myślałem, no to po prostu, że coś, ja te 18 lat chodziłem po tej ziemi, nigdy czegoś takiego nie wiedziałem, nie spotkałem. No, że oni tacy są wspaniali, tacy święci, tacy doskonali. No przecież yy, bogowie w ciałach normalnie. Byłem zachwycony wszystkim. Wszystko mi się podobało. Gdziekolwiek tylko gdzieś tam zobaczyłem Jezus napisane, coś tam. To z, tym, z całym sercem za tym. Wszystko, tak naiwnie wierzyłem i wszystko przyjmowałem. Myślałem, no, że to po prostu no, tutaj jest wszystko. Tam było wszystko czarne i złe i zakłamane, a tutaj to wszystko po prostu święte i dobre i sprawiedliwe. Do, dobrych paralelów mi się zajęło, żeby nagle, czy nagle, z, z krok po kroku raczej, zobaczyć, że to tak jednak nie jest takie doskonałe. Że i tu coś tam się słyszy, jakieś, jakieś afery, że i tutaj jacyś ludzie, że i, że i tutaj małżeństwo widzę, że też nie tak jak powinno, że tutaj jakiś w domu jakiś taki atmosfera, jakaś taka nie że Myślałem, że oni to wierzący, no to mąż na wierzący, no to tam tylko po prostu harmonia i wesele i miłość płynie drzwiami i oknami. A tam odwiedzam jedną rodzinę i tak jakieś takie dziwne kwasy, jakieś takie dziwne z między sobą, tak widzę, rozmawiają i jakoś tak nie pasuje mi to do tego. To oni, to oni z tego kościoła, czy z skominą? ale nie z tego tutaj, faktycznie i takie różnorzacie się powoli, powoli jakoś zobaczyłem, że to nie to jednak nie jest tak idealnie że tutaj też są problemy że tutaj też są różni ludzie i że nie wszyscy którzy mienią się braćmi są nimi nie wszyscy, którzy reprezentują Boga i mówią w Jego imieniu prawdziwie są Jego sługami ale właśnie służą własnym brzuchom i własnym interesom to takie bolesne rozczarowanie. Takie przykre, że tak to wygląda. Ale tak to wygląda. Pan Jezus zobaczcie, wybrał sobie dwunastu uczniów. Wiecie, że pomylił się, kiedy wybrał Judasza. Nie pomylił się. Wziął go do brona dwunastu i dał mu jeszcze sakiewkę. I go ustanowił skarbnikiem zboru. To? I jeśli w takim dobrym zborze, jak Pana Jezusa z gór, był taki syn zatracenia, syn piekła, to czy możemy się spodziewać, że my jesteśmy w stanie coś lepszego zbudować? I czy w takim razie ci uczniowie mogli powiedzieć, albo potem ludzie, wiecie co, ten Pan Jezus to w swoim gronie miał takiego zepsutego zdrajcę. To ja nie chcę do takiego kościoła należeć. To ja nie chcę za takim pastorem Jezusem chodzić, co takiego sobie wziął, takiego zdrajca i zaskarbnika. No to zdrowe myślenie było. Nie, Pan Jezus otwiera ręce do wszystkich i mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Chodźcie wszyscy. I On wie, że tam będą i Piotrowie, i, i, i Pawłowie, i, i będą też Judasze. Będą też Szymon, będą będzie tam też Szymon Czarnoksiężnik i jemu podobni i będzie tam ten Chimeneusz i ten inny, którzy zaparli się wiary i inni, którzy umiłowali doczesny świat i zostawili Królestwo Boże no wiemy, że tacy będą musimy się z tym liczyć po prostu musimy się z tym liczyć że w Królestwie Bożym w prawdziwym Królestwie Bożym i w prawdziwym Kościele Bożym są też Judasze i są też synowie zatracenia i synowie beliara. po drugie to, że oni są w kościele nie jest dla nas żadnym wytłumaczeniem jakiejkolwiek letniości jakiejkolwiek nieprawości jakiegokolwiek kompromisu jakiegokolwiek zła w naszym życiu raczej powinni być dla nas przestrogą. raczej powinni być dla nas źródłem odrazy a nie jakimkolwiek wytłumaczeniem dla naszej nieprawości. To, że ten czy tamten sprzeniewierzył pieniądze, czy upadł w taki czy inny grzech, nie jest żadnym wytłumaczeniem dla Ciebie i dla mnie, jeśli my robimy to samo. Żadnym wytłumaczeniem. To staje się, nasza wina nie staje się przez to ani troszkę mniejsza. Po prostu stajemy się ich kompanami w ich grzechu i w ich nieprawości i pomnażamy tylko zło. Po trzecie, Patrząc na ten przykład nieprawości, wiedzmy, że Bóg nie jest związany i że Bóg nawet w pośród największego zła i największej nieprawości jest w stanie wylewać swoją łaskę na tych, którzy Go w pokorze szukają, na tych, którzy lgną do Niego z całego serca i którzy są w stanie patrzeć poprzez tą niedoskonałość Bożego Kościoła i Bożego ludu na Boga i Jego szukać z całego serca i starać się spełniać swoją funkcję w Bożym kościele realizować to powołanie, które Bóg im dał. I być światłem w tej ciemności. I być źródłem przemiany tego, co dzisiaj umiera, tego, co jest złe, tego, co jest nieprawe. To powinno być ambicją każdego naszego serca. I zadaj sobie to pytanie, bracie siostro. Jaki jest Twój stan? Czy jesteś po stronie tych, którzy swoim życiem Przyczyniają się do bluźnierstwa? Do kpin? Do drwin? Czy Twoje życie, na które ludzie patrzą, jest życiem, które przynosi Bogu chwałę i jest źródłem światłości? Czy jesteś jak ta zmącona woda? Mówisz coś o Bogu, niby go znasz, niby go reprezentujesz? Ale ludzie po prostu drwią sobie. I to nie drwią w taki sposób, jaki Pan Jezus powiedział, że będą z nas drwić, kiedy będziemy Jego uczniami. Ale mają powód do drwiny. My naszym życiem dajemy im powód. Do tego, że co innego mówimy, a co innego robimy. Nie ma zbieżności w tym, co mówimy o Bogu, a w tym, co widać w naszym życiu. Albo jesteśmy synami Beliala albo jesteśmy synami Boga i służymy Jemu i za Nim chodzimy. Nie ma innej drogi, nie ma czegoś takiego tam gdzieś w pośrodku. Ludzie sobie mogą wymyślać takie rzeczy, ale Bóg mówi jasno, albo jesteś w światłości, albo jesteś w ciemności. Albo kto jest przeciwko mnie, jest ze mną, a kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie i rozprasza. Kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Nie, nie ma innych alternatyw. Albo służysz Bogu, albo mamonie. Całą masę innych kontrastów, które znacie z słowa Bożego. Więc ważne jest, żebyśmy podali samych siebie i pilnowali się, aby nie upodabniać się do tego świata, nie upodabniać się do tego, co złe, ale raczej szukać Boga w pośród tego, co widzimy złego. I szukać, żebyśmy my do takiego stanu się nie, żeby to nie stało się naszymi udziałami, doprowadzili. Ale żebyśmy byli inni. I żeby Bóg nas mógł działać i mógł nas użyć, aby to, co martwe, ożywić i tą ściemność rozproszyć wszystko światło, które w nas pochylmy głowy w modlitwie, proszę Panie dziękujemy za Twoje święte słowo które nie pozostawia nas bez nadziei które nie pozostawia nas na pastwę naszych własnych pomysłów i sposobów, ale mamy Twe święte Słowo, które jest dla nas wyrocznią i fundamentem naszego życia, naszego postępowania. Jest też źródłem napomnienia i oczyszczenia. I tak też dzisiaj prosimy, byś pomógł nam właściwie przyjąć to Słowo. Zobaczyć też o sobie samych w świetle tego słowa aby jeśli w jakiejś sferze dopuszczamy się nieprawości aby jeśli w jakiejś sferze naszego życia tolerujemy zło tolerujemy jakąś niegodziwość abyśmy byli świadomi powagi tego co robimy że my jako kapłani Boga żywego gdyż dzisiaj jesteśmy wszyscy duchowym kapłaństwem mamy wielką odpowiedzialność na sobie aby godnie reprezentować się w tym świecie aby nie przynosić Tobie hańby i nie być przyczyną czyjegoś upadku, czyjegoś zgorszenia, ale raczej by gromić zło, aby raczej wypleniać zło, aby raczej czynić to, co dobre i miłe Tobie, aby ludzie, widząc dobre czyny w nas, chwalili Ojca, który jest w niebie. Daj Panie, byśmy nie lekceważyli tego słowa, ale poważnie, rozmyślali o nim. I Ty daj nam, Panie, w swoim świętym duchu właściwe jego zrozumienie i właściwy osąd każdy samego siebie. Zachowaj nas, Panie, przed goryczą. Zachowaj nas przed krytykanstwem. Zachowaj nas, Panie, przed Taką postawą zgorzknienia, w której pogrążylibyśmy się w jakimś takim swoim świadku własnej religijności. Pomóż nam wiernie sprawować tę służbę, do której nas powołałeś. Pomóż każdemu z nas, Panie, być wiernymi w właściwym posługiwaniu, tym, czym nas obdarzyłeś. pomóż nam wiernie Tobie służyć i błogosław Panie potrzebujemy Twojego błogosławieństwa Twojej łaski Twojego zaopatrzenia, Twojego działania w nas bez Ciebie nic nie możemy uczynić Panie potrzebujemy Twojej łaski i my też potykamy się i my też błądzimy i my też popełniamy błędy i daj nam Panie jeśli to dostrzegamy Prawdziwie z tego pokutować, prawdziwie od tego się odwracać, abyś i nas mógł ożywić, abyś i nas mógł, Panie, wypełnić tym, co dobre, tym, co święte, tym, co prawe. Prosimy, prosimy o Twoje łaskawe działanie w Twoim Kościele, Panie o zbory, o pastorów pracowników Twoich aby byli to ludzie pełni ducha pełni mądrości pełni wiary, pełni życia szukający Ciebie z głębi swoich serc i służących nie własnemu brzuchowi nie własnemu interesowi ale prawdziwie Tobie Panie stawiających Twoje królestwo i jego sprawiedliwość na pierwszym miejscu w swoim życiu aby Twój Kościół wzrastał i rozwijał się. I abyśmy i w tym kraju, Panie, jeszcze mogli oglądać duchowe przebudzenie wiele dusz pokutujących i nawracających się, wchodzących do Twojego Królestwa. Prosimy. Prosimy. W Twoim świętym imieniu, Drogi Jezu. Amen.